Dzień, mówię Kukrzymiński, a wysłuchacie podcastu pełna powaga. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zazwyczaj, bo jest w plenerze, jeden z pierwszych plenerowych odcinków pełnej powagi. Yy, od razu mówię, że nie, nie, nie mam jakiegoś dyktafonu, nie mam nic w tym stylu. Po prostu kupiłem, znaczy kupiłem, dostałem na urodziny laptopa. Tak, i właśnie siedzę sobie z laptopem i ten laptop. Z tym, znaczy, z tym laptopem jestem właśnie pod mostem w Nagnajowie Spytacie się, czymże jest ten most? Otóż już mówię wam, drodzy słuchacze, most ten jest, yy, jakby to powiedzieć, mm. miejscem, który łączy dwa światy Jakie są te dwa światy? Otóż jest to świat parasoli i jest to świat żółtobrzuchów Czym są te dwie frakcje? Zapytacie Otóż już mówię Zacznę od tego, kim są Żółtobrzuchy. Żółtobrzuchy są to osoby mieszkające po stronie Wisły e, tej, które jest bliżej Słowacji? Która jest bliżej e, Ukrainy, o, tak. E, to jest, e, są, to, to jest ta, ten fragment e, Polski, dokładnie Podkarpacia. Znaczy, no tak, to jest Podkarpacia, to jest właśnie most na Wiśle, który dzieli... E, Polskę między Podkarpacie, a województwo świętokrzyskie, tak. No i właśnie parasole mieszkają w Świętokrzyskim, a Żółtobrzuchy, czyli ja, mieszkamy w, w pod, na Podkarpaciu. Czymże jest ten most? Ten most ostatnio jest bardzo znany z tego, że był na nim wypadek, yy, przez który był ten most prawie nieczynny dwa miesiące już. Co chwilę coś się z nim dzieje i jest nieczynny. Tym razem uderzył w niego tir. Nie wiadomo dokładnie, co się stało, ale tir uderzył, gdy chciał wjechać na most w jedno z przęseł, które rozpoczynają most i przez to most był nieczynny. Jest taki problem w tym miejscu, gdzie nagrywam, ponieważ dobierają się do mnie komary, komary parasolskie. Czymże owe komary są? To jest nic innego jak komar wielkości pięści Tak? Dobrze słyszycie eee, Nie, to nie jest żart W Parasolandii, przepraszam, że jeżeli ktoś jest stamtąd Komary są wielkości pięści i wsysają całe krowy Dlatego tam nie hodują krów, tylko mają sady, prawda? No właśnie Czym się charakteryzuje owy parasol? Parasol zazwyczaj ma rejestrację na aucie TSA Skró które, ten skrót możemy rozwinąć, ta sadzi Antonówkę Tak trochę takie rozglądam teraz podczas tego nagrywania Bo jakiś przechodzień parasolski może iść i mi lekko zrobić krzywdę No ale na razie jest czysto, więc sądzę, że będzie dobrze yy, Czemu tutaj siedzę? Możecie, się, możecie mnie zapytać No już mówię, jest godzina 19.20 Co to oznacza? Yy, ja mieszkam jakieś 10 km st stąd Jestem, przyjechałem tutaj rowerem, i chodzi o to głównie, że czekam na Jana Walerianczyka. A cóż ten, ta postać będzie robić? Otóż yy, jedziemy do niego i będziemy robić odcinek podcastu do radia Kuchenne Ewolucje. Tak. I dzisiaj będziemy nagrywać właśnie u Jana, a nie u mnie, jak ostatnio. Tym razem mamy coś z kuchni chińskiej, ale o tym będzie więcej w odcinku podcastu Kuchenne Ewolucje. Wszystkie te podcasty takie jak Poznaj Anime, Pełna Powaga, Kuchenne Ewolucje, Przeznaczenie Deixaru, Historia, jakie znacie oraz kilka innych możecie słuchać na stronie pełne, naszego radia Pełna Powaga. Już dyktuję adres www.pelnapowaga.co.cc. Po wejściu na tę stronę w tej chwili nie możecie posłuchać radia, ponieważ lekką konserwację przeprowadzam i lekkie zmiany również będą przeprowadzone, ale możecie posłuchać odcinków archiwalnych oraz nowych. O tym również też wiecie. Ale mówię z tego względu, że mogą być nowe osoby, nowi słuchacze i tak dalej, a trzeba zachęcić do promowania również naszego radia. Jeżeli to co robimy jest, jest Wam przydatne, albo podoba się Wam, albo chcielibyście nas jakoś wspomóc to po prostu polecajcie znajomym nasze radio, naszą stronę i jeżeli możecie, dajcie nam złotówkę na tacę, bo na radio nam jest potrzebne. Przypominam, że 15 zł kosztuje nas utrzymanie serwera radiowego, a do końca tego roku musimy również zebrać około 39 zł na przedłużenie domeny. Tak. No dobra, no to jakoś sobie razem na razie z komarami Nie jest ich dużo, no ale schodzą na, hi -hi -hi tak, na hita Tak, schodzą na hita, pięścią je atakuje No wiadomo, jak taki komar wielkości pięści atakuje na pięść No to się z siły sumują i jest takie No i wtedy tak No W tle możecie słyszeć auta jeżdżące w jedną i drugą stronę Jest to oznaka tego, że młot Młot już miałem mówić. Most już działa. Tak. Eee, lekko kropi, ale nie przeszkadza mi to. Hmm. Pogoda dookoła jest dosyć ciasno, Widać stąd bardzo ładny zachód słońca. Może zrobię zdjęcie, żeby to pokazać. I będzie to... zdjęcie, miejmy nadzieję, dosyć czytelne, a jak nie, no to już się mówi trudno. I to zdjęcie użyję jako obrazek tego odcinka. Przed chwilą możecie słuchać takie tsssht. I to było właśnie zrobienie zdjęcia. Yy, no, zdjęcie zrobione na telefonie wygląda w miarę znośnie, więc mam nadzieję, że na powiększeniu na stronie będzie również dobrej jakości. Yy, no. Co jeszcze mógłbym powiedzieć w dzisiejszym odcinku? Nie będę jakoś bardzo się rozgadywał, myślę, że jakieś 10-15 minutek wystarczy idealnie Chodzi o to również, że we wtorek, czyli za jakieś 3 dni, dzisiaj jest sobota, to jest niedziela, przepraszam, to jest piątek No to we wtorek to jest, dzisiaj mamy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek Za 4 dni będziemy mieli spotkanie radiowe i na tym spotkaniu radiowym nagramy również odcinek pełnej powagi oraz będziemy uzgadniać, jak mniej więcej ma wyglądać praca po wakacjach naszego radia No bo jak wiadomo, leciu na przykład idzie na studia Tak No i musimy jakoś wszystko uzgodnić, żeby wszystko sprawnie przeprowadzić yy, W tej chwili, no jestem lekko zmęczony, zaraz może opowiem jeszcze o tym yy, Dzisiaj wstęp o godzinie 1 w nocy Cóż mnie skłoniło do takiego czynu? Niektórzy powiedzą, chyba Cię pojebało Otóż nie Jestem pracowitym pszczelarzem i trzeba było wstać o godzinie pierwszej w nocy, żeby pszczoły przewieźć z Baranowa Sandomierskiego, takiej mieściny y, trochę większej od mojej wioski, do Nowej Dęby. Nowa Dęba znana jest z tego, że jest tam poligon z dużą ilością wrzosu i właśnie pszczoły przewozimy na ten owy wrzos. Nie koniecz, znaczy nie konkretnie, żeby postawić na wrzosie, ale po to, żeby pszczoły zbierały, wzo, zbierały nektar z wrzosu i robiły z niego miód, który w tej chwili kosztuje około 40 zł. Jeżeli ktoś chce kupić miód, to i to z polskiej pasieki, nie ma jakiegoś tam dodatkowego cukrowania ani żadnych dodatków chemicznych, to jest miód czysty z polskiej pasieki. Yy, możecie do mnie napisać maila yy, albo na, do mnie maila yy, Jakub Krzem małpa.gmail.com albo na, na maila radia maupa@gmail.com. Możecie u mnie sobie zamówić taki słoiczek miodu 1 litr miodu akacjowo-malinowego oraz innych wielokwiatów i tak dalej kosztuje u mnie 35 zł możecie powiedzieć, że to, trochę, że to jest drogo jednakże Wam powiem, że to naprawdę nie jest drogo w okolicy w jakiej mieszkam u mnie w okolicy miód kosztuje ponad 35 zł, mój dziadek i ja sprzedajemy po 35 tak Miód żosowy jako że jest to miód, który w zeszłym roku nie dopisało chociażby powodzi i tak dalej To jednak nie było go dużo i w tej chwili kosztuje 40 zł u mnie No niektórzy sprzedają go nawet po 50 zł okolicy, no ale... Chcecie wspomóc radio, możecie jeden słoiczek sobie zamówić Możecie go później zjeść, skonsumować znajomym polecić też yy, I taki słoiczek powędruje do Was do domu Możecie go sobie zamówić właśnie pisząc do mnie na maila Podając tam adres i tak dalej Ja Wam to wyślę pocztą kurierską no oczywiście tam trochę się zwiększy koszt przesyłki A jak nie to możecie przyjechać sami Jeżeli jesteście gdzieś tutaj z okolic Stardomszega albo Sandomierza Do Chmielowa i również wspomóc radio Kupując swoich miodu. Cała kasa jaka, będzie za miód. Dobra, cała, ale około połowa trafia do mnie, reszta trafia do dziadka. I ta połowa kasy, która od Was trafi za zakup miodu, pójdzie na radio. Jakie, może, jakie będziemy mieli mniej więcej zmiany w radiu? Otóż myślimy na tym, żeby zmienić serwer shodcastowy yy, i nadawać yy, na żywo cały czas. Jest to bardzo Radykalna zmiana yy, Może też wyjść tak, że no, to się nie uda No bo wiadomo Nikt nie będzie cały czas siedział przed kompem Do tego będzie muzyka w całości darmowa po, do, po, można, Którą można pobrać darmu na stronie Last FM I muzyka ta jest cała na licencji Creative Commons yy, Może puszczę na koniec odcinka jakiś kawałeczek yy. No i na razie tyle, no i będziemy mieli nowe logo, mamy plakat promujący Wszystko zrobiła papryczka, której dziękujemy za to No to chyba tyle, aha, no i właśnie wstałem o sobie o tej pierwszej Wszczoły się przetransportowało O godzinie około siódmej byłem w domu Miałem i spać, ale stwierdziłem z ojcem, że musimy jeszcze przewieźć kilka uli dodatkowo ponieważ no, w domu mieliśmy, my mieszkamy w Chmielowie, taka wioska, nie tak Tarnobrzega, jakieś 7 km obok No i właśnie pojechaliśmy później jeszcze raz tymi ulami z domu No i tak zeszło do 9, jako że o godzinie 12 miałem jazdy samochodem, bo właśnie teraz chodzę na kurs prawa jazdy To stwierdziłem, że a pierdziele nie idę spać no i wyszło na to, że do teraz nie śpię No jest to już godzina 18 jak jestem na nogach, jestem trochę zmęczony No ale daję radę, daję radę, jest już ponad 18, dobra, mniejszo to No yy, i co jeszcze mi mówić? Dobrze Czym się różni parasol palas od zwykłego szarego obywatela Rzeczypospolitej? Ma on sad, jest to podstawowa różnica między normalnym przedstawicielem pola po typowego polaka. Poza tym parasol ma również skłonność do bycia skurwysynem Lekko powiedziawszy yy, Są również osoby tak zwane parasole nabyte Czyli są to osoby, które przyjechały skąd, i do tzw. parasolandii I nabyły skłonności do bycia synem, Lub nabyły sad, lub coś w tym stylu Czasami jednak nie da się one sparasolić I są one dobrymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej Niestety Dużo ludzi mieszkających również w innych częściach Polski, również u nas żółtobrzuchów. No, też są z nami. No, ale, wiadomo, ludzie to chuje. No i tak to już jest, że tacy ludzie również są i u nas. Jak postali parasole? Legenda głosi, że Pan Bóg siedział na, na wale Wiślanym, Trochu za mną, jakieś 200 metrów jest właśnie ten wał. No i lepiej, lepiej, lepiej człowieka Tego, który się uda, to właśnie kładł po naszej stronie, rzut A ktoś się nie uda, to przez ramię przerzucał właśnie na stronę parasolską I tam takie poczwary łaziły i się umiejscowiły Uwaga! Ten odcinek może dotkliwi, dotkliwie atakować ludzi mieszkających po niewłaściwej stronie Wisły Przepraszamy za wszelkie uszczerbki na psychice I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków pełnej powagi tak patrzę, 13-14 minut już jest nagrywanie No, jakoś się trochę rozgadałem Przepraszam, musiałem harnąć, no ale Nazbierało no, mi się już tego komarów, trochę nawdychałem, no bo Ech, Sporo ich jest, naprawdę w tym roku jest sporo komarów Cały czas pada na tych wakacjach, komary się rozpełzły na wszystkie strony Tak się zastanawiam, gdzie Jonas jest, no ale już niebawem powinien się pojawić tutaj Yy. Tymczasem, no coś, tutaj deszczek zaczyna bardziej krapać, chyba będę musiał się powoli zwijać Dobrze, nieważne yy. No i właśnie legenda, którą, którą właśnie przed chwilą powiedziałem bardzo w skrócie Mówi o powstaniu parasoli Czemu? Tak, może, znaczy możecie stwierdzić, że nie nienawidzę parasoli Nie, ja, ja jestem, ja jestem dobrym człowiekiem, ja staram się z nimi żyć w zgodzie yy. To jest już taka nabyta przywara od mojej rodziny Kwestia jest taka, że mój ojciec miał z nimi na pieńku, Mój dziadek miał z nimi na od strony ojca, pradziadek i tak dalej, i tak dalej I ojciec mi wpajał tą nienawiść od najmłodszych lat Chyba zrobię jeszcze jedno zdjęcie, bo bardzo ładny zachód słońca jest Później wybiorę, który lepszy będzie i wstawię po timeskipie trwającym, nie dość mały okres czasu, stwierdzam, że powinienem nagrać kolejną część tego, tej audycji. Ile trwał ten timeskip? No, dzisiaj jest czwartek, wcześniej był piątek, tak więc prawie tydzień. Dlaczego tak się stało? Że aż tydzień! Aż tydzień! Taki tydzień! No, dlaczego? Brak czasu. Miałem jeszcze zmodyfikować tę audycję o kuchenną. Brakło czasu, sorry, już się za to biorę. Dzięki za komentarze, są przydatne, naprawdę, dziękuję za nie. Yy, w tej chwili powiem jeszcze tak. Puszczę wam piosenkę, która opowiada o parasolkach. No, dlaczego o parasolkach? Bo parasolki? Zaraz sami, powie, sami się dowiecie, biedny kropla. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. No i co może być biedny jednej może przez jedną pieprzoną parasolkę przelecieć jakiejś innej dziewczyny? No, to już nie jest, można powiedzieć, to już nie nasza wina, nie? No to jest parasolek, no ale no... No właśnie... Eee, tak... No dobra, tak na serio to ja nic do parasoli nie mam. Jakbym miał do parasoli coś, to bym ja na już dawno detronizował z roli naszego, naszego lektora i nie wiem... Bym był za tym, żeby postawili jakiś taki mur na moście No, Tak szybko się teraz zakończę, bo w sumie Nie mam nawet czasu za jakąś niecałą godzinę, będę musiał Wyjść z domu, bo mam tak zwane jazdy I sobie pojeżdżę Peugeotem 206 No to tak, w tej chwili jeszcze powiem o O filmie, który ostatnio widziałem Nazywa się Oldboy tak, już tak całkowicie będę, yy, zakoń, powiedzmy, że zakończyliśmy temat parasoli Na razie, kiedyś go jeszcze może poruszymy Ale jak na razie, zakończymy go No, yy, powiem jeszcze teraz o odboju. Jest to film bodajże produkcji koreańskiej yy, Tak, ten film jest właśnie produkcji koreańskiej, dokładnie Korea Południowa Reżyserem jest Chang-wook Park yy, Scenariusz jest stworzony przez Jo hoon oraz Chanuk Park. Te koreańskie imiona nazwiska są naprawdę dziwne. No japońskie zrozumiem, no ale dobra. Dobra. Yy, I tak. Film ten był zaiste epicki. Dlaczego epicki? Polecam go każdemu, naprawdę. Jest tak hardcorowy, taki epicki, taki dosłownie w każdym calu wyrobiony, że no dawno nie widziałem tak dobrego filmu. Dosłownie na Dani. Prawie jak przy Black Swan, bo też się oglądałem przy tym. Ale Black Swan to zna wszyscy, so bo ja nie każdy. Tak. I ten film jest y, wyprodukowany w 2004 roku. Premierę w Polsce miał. Przepraszam, w 2003 roku. 21 listopada 2003, emisja na świecie. Dokładniej był wyświetlany w kinach, a w Polsce 8 października 2004 roku. No. Yy, I historia opowiada o. Mężczyźnie, Odessu, który był przez 15 lat w więzieniu i w ciągu 5 dni musi się zemścić. Tak. Nie będę nic więcej mówił o tym filmie, musi go sami obejrzeć, old boy, przypominam. Quentin Tarantino o tym filmie powiedział, ten film jest bardziej Tarantinowski niż wszystko co do tej pory zrobiłem. Tak, i to jest prawda. I serdecznie polecam Wam, serdecznie bardzo Wam polecam ten film I serdecznie zapraszam Was na kolejne audycje Przepraszam jeszcze raz, że tak długo trwało to, ciągu, to nagrywanie tego odcinka Ale mam nadzieję, że zaraz przerobię jeszcze tę audycję kuchenną I wszystko będzie ładnie Dziękuję, że poświęciliście mi swój czas Zapraszam do komentowania i do słuchania kolejnych audycji Dobrego dnia